kary zawieszenia w prawach studentów na jeden rok z zaliczeniem okresu zawieszenia tymczasowego. Blumstein i Czachowski otrzymali nagany z ostrzeżeniem Szczytnie Mirowicz nagane, a Mojsiewicz i Molski zostali uniewinnieni. Gdy dziś się czyta notatki z tej dyscyplinarki, to trudno powstrzymać się od refleksji, że był to surrealistyczny spektakl. Zarówno stawiane studentom zarzuty, jak i niejasne odpowiedzi oskarżonych i nierzadko mutne zeznania wielu świadków, Widzę wspomniane niezgodne ze stanem faktycznym zeznanie Konkola którzy wyraźnie czynili wszystko aby nie pogrążać obwinionych wszystko to razem składa się na jakiś dziwny, nierealny obraz całej tej przecież poważnej sprawy oskarżeni mieli podobne odczucia w czasie referatu wygłoszonego w marcu 1981 roku Blumstein stwierdził na ten temat trzeba powiedzieć, że i nasze wyjaśnienia wtedy z dzisiejszej perspektywy brzmią trochę surrealistycznie Ponieważ myśmy nie potrafili wtedy powiedzieć po prostu, wprost, że takie oskarżenia przynoszą hańbę tej uczelni co najwyżej, a nie nam. Mimo, że myśmy to wszystko rzeczywiście robili i to w celach demonstracyjnych na ogół. Natomiast zachowywaliśmy się jak złodziej na procesie, to znaczy wypieraliśmy się wszystkiego, mówiliśmy, że my listu otwartego nie znamy właściwie i tak dalej. Mówię to, żeby pokazać, jak daleko odeszliśmy od tych w gruncie rzeczy liberalnych, przedmarcowych czasów. Po aresztowaniu i skazaniu Kuronia i Modelewskiego nieformalnym przywódcą grupy kontestującej młodzieży w Uniwersytecie Warszawskim został Michnik. On też, obok Sławomira Kretkowskiego i Andrzeja Notkowskiego, był inicjatorem spotkania profesora Leszka Kołakowskiego ze studentami w dziesięciolecie października. A warto pamiętać, że środki masowego przekazu zignorowały tę rocznicę. Jedynie w Trybunie Ludu ukazał się ogólnikowy artykuł redakcyjny. Tygodnik Kultura zamierzał opublikować wyrażający ostrożne akcenty krytyki artykuł redakcyjny pióra Dominika Chorodyńskiego, lecz tekst ten, jak to określił Zenobiusz Kozik, został wycofany przed wydrukowaniem. Michnik poprosił Kołakowskiego o wygłoszenie referatu Kultura Polska w ostatnim dziesięcioleciu. Oprócz Kołakowskiego w czasie tego spotkania głos mieli też zabrać młody filozof dr Krzysztof Pomian, Ostatni redaktor naczelny tygodnika po prostu Ryszard Turski oraz Wiktor Woroszylski. Turskiemu udział w spotkaniu uniemożliwiła choroba. Woroszylskiemu zaś uczelniana organizacja partyjna, która sprzeciwiła się jego uczestnictwu w tym spotkaniu. 40-letni wówczas Kołakowski był w swoim pokoleniu najwybitniejszym w Polsce filozofem marksistą. On, który na przełomie lat 40. i 50. Rozwijał filozofię marksistowską i gwałtownie zwalczał w środowisku uniwersyteckim wszelkie przejawy filozofii burżuazyjnej. W połowie lat 50. stał się jednym z najwybitniejszych przedstawicieli rewizjonizmu. Kołakowski w pełni zaangażował się w październikowe przemiany i dlatego z coraz większym niepokojem obserwował proces odchodzenia od nich, wielokrotnie dając temu publicznie wyraz. Dla antyinteligencko nastawionej części aparatu był modelowym wręcz przykładem partyjnego rewizjonisty. Dla części studentów zaś był intelektualnym i politycznym mistrzem. O wspomnianym zebraniu z 21 października 1966 roku rektor Akademii Spraw Wewnętrznych Walichnowski napisał m.in. W dziesięciolecie wydarzeń poznańskich w Warszawie odbył się odczyt socjologa docenta doktora Leszka Kołakowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, znanego ze swych rewizjonistycznych poglądów. Rektorowi udała się rzadka sztuka, trzy błędy rzeczowe w jednym zdaniu. Po pierwsze, nie w dziesięciolecie wydarzeń poznańskich, gdyż byłoby to w czerwcu 1966 roku. Po drugie, był to odczyt filozofa, nie socjologa i po trzecie Kołakowski był już w owym czasie profesorem, a nie docentem. W swoim wystąpieniu Kołakowski powiedział między innymi: Jednakże w tej chwili zdajemy sobie bodaj sprawę z tego, że gospodarka nie jest dziedziną wyłączoną, którą dałoby się w rzeczywistości naprawić przy zachowaniu niezmienionego systemu sprawowania władzy, systemu, w którym panuje nieodpowiedzialność rządzących przed opinią społeczną. System ten sprawia, że ludzie, których jest przecież wielu, bardzo wielu w aparacie państwowym, ludzie samodzielni i z inicjatywą, z poczuciem odpowiedzialności, Znajdują się bardzo często pod władzą ludzi niekompetentnych, którym nade wszystko zależy na tym, żeby nie zmieniać tego, co jest, żeby nie powodować jakichkolwiek przeobrażeń, wśród których owa niekompetencja mogłaby się ujawnić. System informacji jest obecnie również gorszy niż w ostatnim okresie przed październikiem. On niestety sprzyja popularności obcych radiostacji i gazet. Znajdujemy się w zadziwiającej sytuacji, w której wiadomości, które każdy może usłyszeć po przekręceniu gałki radia, w Polsce drukowane są w biuletynach z numerowanymi egzemplarzami. Pod tym względem nie obserwujemy zmian na lepsze. Samo słowo wolność stało się podejrzane. Prawda, że w okresie stalinowskim słowo wolność było powszechnie nadużywane i oznaczało tyle, co brak wolności. W związku z tym może ta sytuacja jest prostsza. W ustawie o szkołach wyższych z okresu stalinowskiego jest mowa o wolności nauki. W ustawie wydanej po 1956 roku nie ma już tego zwrotu. Panuje dalej doktryna, która wydała mi się absurdalna i która została zresztą porzucona przez większość partii komunistycznych w krajach zachodnioeuropejskich. Doktryna, że socjalizm jest z natury samej brakiem swobód politycznych, brakiem możliwości krytyki, brakiem udziału społeczeństwa w rządzeniu, a wobec tego każde żądanie jakichkolwiek swobód politycznych jest automatycznie żądaniem powrotu do kapitalizmu. Doktryna, która zakłada, że całkowita monopolizacja decyzji politycznych, brak odpowiedzialności przed społeczeństwem, brak możliwości wyrażania się opinii publicznej, brak informacji i strach przed konfrontacją, że to należy do natury ustroju socjalistycznego tak samo, jak należy do niego fakt, że banki są własnością państwową, a nie prywatną. Jest prawdą, że nie żyjemy w tym strachu przed represjami, jaki był charakterystyczny dla tamtych czasów, że nie ma tego poczucia potencjalnego zagrożenia w każdej okoliczności. Jest jednak również prawdą, że nie ma żadnych urządzeń instytucjonalnych, które by uniemożliwiały powrót do tamtego systemu. Referat Pomiana był podobny w tonie. Potem była dyskusja. Plotka głosi, że taśma magnetofonowa z nagraniem obu referatów i dyskusji jeszcze tego samego dnia znalazła się na biurku ministra spraw wewnętrznych. Moczar miał ją od razu przekazać kliszce, ten zaś bezpośrednio Gomułce, który polecił obu partyjnych referentów usunąć z szeregów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Nie wiadomo, czy było dokładnie właśnie tak, natomiast wiadomo, że Centralna Komisja Kontroli Partyjnej podjęła decyzję o usunięciu Kołakowskiego i pomiana z partii. Decyzja ta spotkała się ze sprzeciwem części intelektualistów. W połowie listopada zorganizowano w Uniwersytecie Warszawskim zebranie partyjne w obronie Kołakowskiego, w którym uczestniczył Kliszko. Jednak najszerszym echem odbił się list protestacyjny wystosowany do Komitetu Centralnego PZPR przez grupę pisarzy członków podstawowej Organizacji Partyjnej przy Związku Literatów Polskich domagających się przywrócenia Kołakowskiemu członkostwa partii. W liście tym czytamy między innymi, Towarzysz Leszek Kołakowski, znakomity filozof, marksistowski i pisarz, stał się jednym z najgłębszych i najbardziej utalentowanych w skali polskiej i międzynarodowej wyrazicielem poglądów identyfikujących socjalizm z pełną wolnością twórczą postulujących przeto taki układ stosunków, w którym publiczna, choćby i najostrzejsza krytyka filozoficzna i społeczna różnych zjawisk rzeczywistości, egzystowałaby na zasadzie dnia codziennego, nie zaś aktu wyjątkowego wskazującego krytyka na represję natury bądź partyjnej, bądź administracyjnej. Dlatego też wykluczenie towarzysza Kołakowskiego z partii wykracza daleko poza zasięg sprawy indywidualnej i staje się poważnym i nader niepokojącym wydarzeniem o charakterze politycznym. Może się wydać smutnym symbolem, iż wykluczenie to nastąpiło w dziesiątą rocznicę Polskiego Października, który niósł nadzieję na swobodny i autentyczny rozwój demokracji i kultury socjalistycznej. Pod listem podpisy złożyli Jacek Bocheński, Flora Bieńkowska, Marian Brandys, Paweł Bejlin, Marian Grześczak, Witold Dąbrowski, Tadeusz Derewnowski, Tadeusz Konwicki, Igor Neverly, Julian Stryjkowski, Leon Przemski, Arnold Słucki, Witold Wirpsza, Seweryn Polak i Wiktor Woroszylski. Nieco później podpisy dołączyli Kazimierz Brandys, Marcelina Grabowska, Roman Karst, Ryszard Matuszewski, Andrzej Biwowarczyk, Jerzy Pomianowski, Wisława Szymborska i Wacław Zawadzki. W związku z tym listem protestacyjnym Komitet Centralny powołał specjalną komisję w składzie Kliszko, Starewicz, Kraśko i Roman Nowak, która miała przeprowadzić z sygnatariuszami listu rozmowy wyjaśniające. W ich wyniku Bejlin, Boheński, Konwicki i Zawadzki zostali wydaleni z PZPR-u, a dwunastu dalszych pisarzy demonstracyjnie złożyło legitymacje partyjne. Bracia Brandysowie, Bieńkowska, Grabowska, Karst, Newerli, Piłowarczyk, Polak, Słucki, Strykowski, Szymborska i Woroszylski. Jeden z wyrzuconych wówczas z partii pisarzy, Tadeusz Konwicki, mówił na ten temat po latach. Wraz z grupą literatów, którzy podpisali się pod tym listem w obronie Kołakowskiego, zostaliśmy wezwani do najwyższego biura, gdzie przesłuchiwali nas Cyrankiewicz i Kliszko. Na rozmowy wchodziliśmy osobno. Podawano nam tekst przemówienia Kołakowskiego wygłoszonego na uniwersytecie z okazji rocznicy października i pytano, jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie. Kiedy ktoś kręcił, udawał, że nie zrozumiał źle odbitego tekstu, wówczas szedł do sąsiedniego pokoju, gdzie musiał pisać oświadczenie. Ponieważ byłem po doświadczeniu z listem 34, pomyślałem sobie, że nie dam już z siebie robić głupka i postanowiłem trzymać się twardo. Nie jestem dobrym negocjatorem, więc powiedziałem z góry, że zgadzam się ze wszystkim, co tam jest napisane. Czytano mi co trefniejsze fragmenty z tego przemówienia i pytano Zgadzacie się, że oświata leży? Zgadzam się. Zgadzacie się, że socjalizm leży? Zgadzam się. Oddajcie więc legitymację. Jesteście zawieszeni w prawach członka. Zajmie się wami Komisja Kontroli Partyjnej. W ciągu kilku tygodni jesienią 66 roku partia sama pozbawiła się kilkunastu wybitnych intelektualistów. Był to najliczniejszy odpływ pisarzy z partii od czasu, gdy jesienią 1957 roku Gomułka nie zgodził się na wydawanie miesięcznika Europa i na znak protestu przeciwko tej decyzji szereg członków redakcji złożyło legitymacje partyjne. Odcinek 11. Rozstali się wówczas z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą m.in. Jerzy Andrzejewski, Stanisław Dygat, Paweł Herc, Mieczysław Jastrun, Jan Kot, Adam Warzyk, i Juliusz Żuławski. Przed spotkaniem z Kołakowskim komandosi przygotowali projekty dwóch rezolucji. Jedna taka, wspomina o Polatach Blumstein, na temat zaprzepaszczenia dorobku października. Druga na temat uwolnienia Kuronia i Mozelewskiego. Nie udało nam się przegłosować tych rezolucji na tym zebraniu. Myśmy jeszcze wtedy nie wiedzieli, jak to się robi. Natomiast oddźwięk tego zebrania i skutki były dość znaczne. Rzeczywiście skutki tego zebrania były znaczne. Ponadto na uczelni siedem osób zostało zawieszonych w prawach studenta, a łącznie wobec czternastu wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Głównym obwinionym ponownie, jak w listopadzie 65 roku, był Michnik, któremu po upływie trzech miesięcy przedstawiono liczący 180 stron akt oskarżenia. Zarzucano mu, że zhańbił dobre imię studenta. Michnik miał zresztą to imię hańbić wielokrotnie, ale dla naszych rozważań najważniejsze wydają się dwa zarzuty. Pierwszy, że zabrał głos na zebraniu 21 października, przy czym jego zachowanie było niewłaściwe. Drugi, że 3 listopada uczestnicząc w dyskusji zorganizowanej przez Uniwersytecką Organizację ZMS w obecności redaktora polityki Mieczysława Rakowskiego zachowywał się niestosownie. Należy dodać, że w przypadku zebrania z 21 października komisja dyscyplinarna posłużyła się dostarczoną przez MSW taśmą magnetofonową z tego właśnie zebrania. W wystąpieniu Michnika nie znaleziono jednak nic drożnego, a co więcej 169 uczestników zebrania nadesłało do komisji oświadczenie, w którym potwierdzono, że jego wypowiedź miała charakter merytoryczny i zgodny z przyjętymi normami. Analogiczne opinie nadesłali Kołakowski i Pomian, ale zostali przez Komisję Dyscyplinarną skreśleni z listy świadków W przypadku zebrania z 3 listopada które miało pokazać władzom że na uczelni panuje dobra atmosfera polityczna i incydenty, które miały miejsce 21 października już się więcej nie powtórzą Michnika oskarżał osobiście prorektor profesor Zygmunt Rybicki Oświadczył on komisji że na skutek zachowania się Michnika był zmuszony jako organizator zebrania przepraszać redaktora Rakowskiego Rakowski, przesłuchiwany pierwszego dnia jako świadek, stwierdził, że w ogóle nie zamierza zeznawać i nie czuje się obrażony. Natomiast dziwił się, dlaczego spotkanie z nim miało się odbywać przy drzwiach zamkniętych. Rzeczywiście, gdy 3 listopada przybył na teren Uniwersytetu Warszawskiego, sala, gdzie miał przemawiać, świeciła pustkami, natomiast przed zamkniętymi drzwiami kłębili się chętni do wejścia do środka studenci. Zapewne, zdaniem organizatorów, ich oblicze ideowe pozostawiało wiele do życzenia, więc odmówiono im wstępu. Jednakże Rakowski otworzył drzwi i szerokim gestem zaprosił wszystkich do środka. 1036 studentów wystosowało do rektora Uniwersytetu Warszawskiego list w obronie Michnika. Analogiczny list do rektora podpisało też około 150 pracowników naukowych. Inicjator i organizator zbierania podpisów pod petycją w obronie Michnika, Lipski, podobnie jak wiosną 1964 roku w związku z listem 34, ponownie został zatrzymany na 48 godzin i tym razem przetrzymywany był w gmachu MSW przy ulicy Rakowieckiej. Liczby studentów i naukowców występujących w obronie Michnika mogą się wydawać niezbyt imponujące w zestawieniu z rozmaitymi protestami zbiorowymi z lat 80 Trzeba jednak pamiętać, że w latach 60. złożenie podpisu pod takim listem wymagało dużo więcej odwagi. Większe też było ryzyko represji. Mimo apeli w obronie Michnika usunięto go na rok z Uniwersytetu Warszawskiego za udział w dyskusjach. Z dyscyplinarką Michnika z lutego 67. roku łączy się pewna anegdota, którą w marcu 81. roku przypomniał Blumstein. Otóż w okresie, gdy miała się odbyć rozprawa dyscyplinarna, Michnik spotkał Antoniego Słonimskiego, który zapytał go, jakie mu stawiają zarzuty. Michnik odpowiedział, że tak jej trzymał ręce w kieszeniach. Na to pan Antoni, to niech pan wyjmie te ręce z kieszeni wreszcie i da im po mordzie. W latach 60. opozycyjnie nastawiona młodzież uniwersytecka miała stosunkowo wiele okazji, aby przedstawiać swoje racje i podejmować polemiki z przedstawicielami środowisk oficjalnych. Oprócz zebrań otwartych organizacji społeczno-politycznych działających na terenie uczelni, do celu tego najlepiej nadawały się spotkania z zapraszanymi z zewnątrz działaczami partyjnymi państwowymi oraz związanymi z władzą publicystami. Jedno z takich spotkań opisał po latach Michał Radgowski. Pamiętam dość dramatyczne spotkanie w domu akademickim Nakickiego. Brali udział Koźniewski, Załuski, Szacki, Alicja Lisiecka, pułkownik bez niej nie wyruszał w pole, i ja. Załuski bardzo godnie i spokojnie przedstawił swe stanowisko. Jednak sala nie była mu zbyt przychylna. Przemawiali różni ludzie, w tym nastawieni opozycyjnie studenci, których zwalczano potem w marcu 1968 roku. Wśród nich Adam Michnik. W pewnym momencie jakiś student, był nim znany później publicysta Jerzy Nowak, Przypomniał broszurę czy artykuł Załuskiego z 1950 roku, wygrzewany w archiwach z cytatami bardzo niepochlebnymi dla autora przepustki do historii. Było to wyraźnie obliczone na zdyskredytowanie Załuskiego jako koniunkturalisty. Załuski powiedział, iż musiał ów artykuł podpisać, był to w sumie dość nieprzyjemny, ale pouczający epizod. Hillebrand na podstawie materiałów procesowych stwierdza, że w roku akademickim 1966-67 miały się ukształtować w Uniwersytecie Warszawskim trzy zespoły, które były skupione wokół Adama Michnika, Wiktora Góreckiego i Antoniego Zambrowskiego. Istotnie w 1966 roku na tle stosunku do obchodów milenium doszło do rozdźwięków wśród opozycyjnie nastawionej młodzieży w Uniwersytecie Warszawskim. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że komandosi często i chętnie odwoływali się do tradycji lewicy październikowej, która programowa była leicka i bardzo długo nie widziała potrzeby, a nawet realnej możliwości współpracy z katolikami, choć od początku były też i odmienne poglądy. Wiosną 1966 roku Antoni Zambrowski opowiedział się za włączeniem się w kościelne obchody tysiąclecia chrztu Polski i zaczął reprezentować, jak sam to później określał, nurt bogo-ojczyźniany, Ponieważ pod nieobecność więzionych Kuronia i Modzelewskiego, odgrywający rolę przywódcy kontestującej młodzieży Michnik, nie przeszedł jeszcze ewolucji w kierunku bliższego wiązania się z katolikami i uwzględniania w programie ruchu ich postulatów, doszło do wspomnianego rozłamu. Nowa grupka, aż do zerwania z Bernardem Tejkowskim, najczęściej spotykała się u niego w mieszkaniu przy ulicy Chorzej. Oprócz Tejkowskiego i Zambrowskiego, Trzon grupy tworzyli Stanisław Gumułka, Waldemar Kuczyński, Andrzej Mazur i Jerzy Robert Nowak. Co się zaś tyczy wspomnianej przez Hillebrandta Grupy Góreckiego, to wedle relacji związanej z nią Teresy Boguckiej rzeczywistym liderem grupy był Józef Deitschgewand i nawet nazywano ich w odróżnieniu od Michnikowców Deitschgewandowcami. Jednak do celów propagandy marcowej głoszącej, że inspiratorami wydarzeń marcowych były dzieci prominentów, lepiej nadawał się syn generała, będącego wówczas dyrektorem generalnym w Ministerstwie Finansów, Górecki, niż syn łódzkiego Czapnika, Deitsch Gewand, Choć z kolei dla marcowych antysemitów nazwisko drugiego z pewnością było bardziej pociągające. W skład grupy, która co sobota organizowała samokształceniowe seminaria, oprócz wymienionych już osób wchodzili m.in. innymi. Jadwiga Dzięgiel, Irena Lasota, Zofia Lewicka, Sylwia Poleska, Michał Przybyło. Wśród dajcz-gewandowców dominowali studenci z akademików i poniekąd na tym tle dochodziło do polemik z Michnikowcami, którzy, jak się wydawało, niedoceniali socjalnych problemów tej młodzieży. Bogucka zarzucała Michnikowi izolowanie się od ludzi z akademików. Ten zaś tłumaczył, iż nie chce, aby ryzykowali oni wyrzucenie nie tylko z uczelni, ale w konsekwencji w ogóle z Warszawy. Twierdził, że jest to zbyt wysoka cena za działalność opozycyjną. W dniach 12-15 lutego 1967 roku w schronisku PTTK w Kampinosie odbyło się zebranie, używając terminologii Hillebrandta Grupy Góreckiego. Referat zatytułowany Analiza struktury społecznej kraju wygłosił Deitschgewand. Wysunął on tezę, że władza w Polsce znajduje się w stadium rozkładu i dowodził, że w tej sytuacji wszelkie reformy polityczne i ekonomiczne prowadzą do dalszego osłabienia elity rządzącej. Niedługo po spotkaniu Lewicka została przewodniczącą nowo wybranego zarządu wydziałowego ZMS na Wydziale Socjologii. Prócz niej jeszcze dwie osoby znalazły się we władzach wydziałowych ZMS. Bogucka odpowiadała za propagandę, a Dejcz Gewanda wybrano członkiem zarządu. Po wyjściu z więzienia w 1967 roku w maju Kuronia i w sierpniu Modzelewskiego, jesienią tego roku, komandosi ponownie ożywili swoją działalność. Grupy Michnika i Deutsche zintegrowały się. Wspólnie zaczęto też tworzyć salony polityczne, to znaczy spotykać się w mieszkaniach prywatnych i dyskutować nad tym, co dalej robić. Równocześnie ZMS w uniwersytecie powołał do życia studenckie ośrodki dyskusyjne. Komandosi postanowili wykorzystać to forum do podjęcia rzeczowej polemiki z goszczącymi w Auditorium maksimum przedstawicielami aparatu władzy. Gośćmi studentów byli wówczas m.in. Marian Dobrosielski i Walery Namiotkiewicz. Ten ostatni obecny był na spotkaniu, którego temat brzmiał 50 lat radzieckiej polityki zagranicznej. W czasie dyskusji komandosi poruszyli m.in. kwestię Katynia, Paktu Ribbentrop-Mołotow 17 września 1939 roku, losów Polaków w ZSRR w latach II wojny światowej, a o sprawach tych nie mówiło się wówczas w Polsce głośno. W październiku 1967 roku komandosi rozkolportowali w Uniwersytecie Warszawskim ulotkę wietnamską, w której wyrażali poparcie dla narodu wietnamskiego, przyrównując jednocześnie amerykańską interwencję na Dalekim Wschodzie do radzieckiej inwazji na Węgry w 1956 roku. Polityczne ożywienie komandosów uważnie obserwowali coraz jawniej działający na terenie Uniwersytetu Warszawskiego agenci Służby Bezpieczeństwa. Wiceminister spraw wewnętrznych Franciszek Szlachcic jesienią 67 roku stwierdził na naradzie aktywu dzielnicy Warszawa Ochota, że obecnie nie ma żadnych problemów z Kuroniem i Modzelewskim, gdyż jeden zajął się wychowywaniem dziecka, a drugi pracą naukową. Zdaniem szlachcica pewnym problemem jest młody Zambrowski, który podskakuje, podskakuje, aż się wreszcie doigra. Antoni Zambrowski opowiadał mi, że gdy znajomi przekazali mu tę wiadomość, ze względu na bezpieczeństwo grupy przestał uczestniczyć w spotkaniach. Wśród komandosów uzewnętrzniały się różnice poglądów i koncepcji między poszczególnymi osobami. Choć trzątej grupy stanowili byli walterowcy i raczkujący rewizjoniści, to przecież systematycznie dołączali do nich ludzie o innych doświadczeniach życiowych. Pytani przeze mnie o to, ile osób w ich ocenie grupa ta liczyła przed marcem, eks podawali liczby wahające się od 20 do 100. Zainteresowani mają niekiedy kłopoty z określeniem, kto był zaliczany do komandosów, a kto z nimi sympatyzował. Niektórzy moi rozmówcy zastanawiali się na przykład, czy można uważać za komandosów Kuronia i Modzelewskiego, starszych o 10-12 lat od większości członków grupy, tym bardziej, że nazwa komandosi pojawiła się, gdy oni przebywali w więzieniu. Ze względu jednak na przywódczą rolę, jaką odgrywali w ruchu, nie tylko uważam, że można, ale jestem przekonany, że trzeba zaliczać ich do komandosów. W oficjalnym, czarnym wizerunku komandosów stale powtarzały się pewne wątki i niektóre oskarżenia. Przede wszystkim propaganda partyjna uparcie głosiła, iż byli to synowie i córki partyjnych prominentów, głównie z okresu stalinowskiego. Często powracano do uprzywilejowanej sytuacji materialnej wielu z nich, chętnie posługując się określeniem bananowcy. Czy rzeczywiście komandosi należeli do młodzieży materialnie uprzywilejowanej? Niektórzy na pewno tak, ale jak sądzę rzecz polegała na czym innym – Przecież na przykład, rozbijający się w latach 60. i 70. szybkimi samochodami Andrzej Jaroszewicz dla oficjalnej propagandy nie był bananowcem. Ważne było to, że on i jemu podobni nie przysparzali władzy problemów politycznych, natomiast komandosi byli postrzegani jako polityczni przeciwnicy. Znacznie ważniejsza niż warunki materialne, w jakich dorastali przyszli komandosi, była tradycja rodzinna. Otóż w zdecydowanej większości komandosi wywodzili się z rodzin o tradycji jednoznacznie lewicowej, socjalistycznej lub bodaj jeszcze częściej komunistycznej. Większość z nich byli to ludzie niewierzący, choć na przykład należąca do grupy Bogudzka była praktykującą katoliczką, absolwentką Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Od różnic światopoglądowych ważniejsza była jednak jednoznacznie lewicowa opcja ideowa. Komandosi uważani przez komunistyczną władzę za elementy antysocjalistyczne w rzeczywistości w większości byli prawdopodobnie zbuntowanymi młodymi komunistami posługującymi się lewicową frazeologią i chętnie odwołującymi się do tradycyjnych wartości socjalistycznych takich jak prawda, wolność, uczciwość, równość, prawo, sprawiedliwość społeczna itd. Kolejnym i kto wie czy nie najważniejszym elementem czarnej legendy komandosów było żydowskie pochodzenie niektórych z nich. Jeżeli partyjna propaganda wydarzenia marcowe ukazywała jako syjonistyczny zamach stanu, to koronnym argumentem podtrzymującym tę niedorzeczną interpretację miało być właśnie żydowskie pochodzenie części komandosów. Problemem antysemityzmu i rolą tzw. kwestii żydowskiej w genezie marca zajmuje się dalej. Tutaj tylko jedna konstatacja. Seweryn Blumstein i Henryk Schleifer, których nazwiska marcowi propagandyści wielokrotnie wykorzystywali w celu poparcia tezy o zażydzeniu grupy, obaj niezależnie od siebie określają się jako Żydzi i jako Polacy. Na okładce swojej wspomnieniowej książki wydanej w Paryżu Blumstein jest przedstawiany jako Żyd i jako Polak. Tak też prezentuje się na kartach tej książki sam autor. Z kolei Schleifer napisał wprost Ja po prostu jestem i Polakiem i Żydem. I będę nim, choćbym nie wiem ile razy podkreślał, żem Polak z żydowskimi przodkami. Historykowi piszącemu o wydarzeniach marcowych faktu tego nie wolno nie brać pod uwagę, chyba że, niezależnie od składanych deklaracji, jest badaczem opowiadającym się za spiskową teorią dziejów i upatrującym w Żydach źródło wszelkiego zła. Rozdział trzeci. Milenium. W cieniu lub może raczej Obok frakcyjnych rozgrywek partii toczyła się w Polsce nasilająca się z każdym rokiem walka z katolicyzmem. Październikowa idyla w stosunkach Kościół-Państwo trwała krótko. Władze partyjne zgodziły się wówczas na powrót prymasa Stefana Wyszyńskiego z aresztu w klasztorze w Komańczy do Warszawy i podjęcie obowiązków duszpasterskich. Więzienia opuścili również wtrąceni tam bezprawnie w minionym okresie duchowni katolicy, w tym m.in. skazany na 12 lat więzienia Biskup Kielecki Czesław Kaczmarek. Zwrócono prawowitym właścicielom Tygodnik Powszechny i wyrażono zgodę na tworzenie klubów inteligencji katolickiej. Po wyborach w styczniu 1957 roku w Sejmie znalazła się symboliczna grupka posłów katolickich, którzy utworzyli koło poselskie ZNAK. Jesienią 1956 roku wprowadzono w szkołach lekcje religii jako przedmiot nadobowiązkowy – Podjęła działalność komisja wspólna z udziałem przedstawicieli rządu i episkopatu. Nie minęły jednak dwa lata, a sytuacja na tym polu zaczęła się zmieniać. 21 lipca 1958 roku przeprowadzono rewizję w Instytucie Prymasowskim na Jasnej Górze. W ten sposób inicjowano akcję antykościelną wymierzoną w milenijny program Prymasa. W tym samym roku Sejm PRL podjął bowiem uchwałę o uczczeniu tysiąclecia wybudowaniem ze składek społecznych tysiąca szkół. Jednocześnie podejmowano zakrojoną na szeroką skalę akcję przeciwstawienia kościelnym obchodom tysiąclecia chrztu państwowych świeckich uroczystości tysiąclecia państwa polskiego. Na tym tle w połowie lat 60. miało dojść do bardzo poważnego zaostrzenia stosunków między kościołem a państwem. Stosunki te jednak systematycznie pogarszały się właśnie począwszy od 1958 roku. 31 sierpnia władze ograniczyły nauczanie religii w szkołach do jednej godziny tygodniowo na ostatniej nadobowiązkowej lekcji. Równolegle zainicjowano kampanię zdejmowania krzyży w szkołach. Roman Zambrowski podaje, że akcją tą osobiście kierował Kliszko. W 1959 roku wydano przepisy podatkowe, których faktycznym celem było uszczuplenie finansów kościoła równocześnie władze podjęły akcję odbierania kościołowi budynków które nie miały bezpośrednio sakralnego charakteru w czerwcu 60 roku doszło na tym tle do starć w Zielonej Górze podczas przejmowania przez władze państwowe domu katolickiego w czasie tej akcji śmierć poniósł jeden z milicjantów, który stojąc na drabinie zdejmował krzyż ktoś odciągnął drabinę i jak podaje Andrzej Micewski milicjant spadł i złamał sobie kręgosłup Kilka tygodni wcześniej w Nowej Hucie doszło do rozruchów spowodowanych usunięciem przez władze krzyża z miejsca, w którym zaplanowano budowę kościoła, zgodnie z pisemną obietnicą złożoną w imieniu Gomułki. Na początku lat 60. zaczęto wcielać do wojska kleryków oraz próbowano poddać kontroli administracyjnej przy kościelne punkty katechetyczne. Posunięciom w skali centralnej, stwierdza friszkę, towarzyszyły podejmowane przez władze regionalne. Czyniono coraz większe trudności w uzyskaniu zezwolenia na budowę kościołów. Próbowano izolować od działalności duszpasterskiej robotników i niektóre kręgi inteligenckie. Uniemożliwiono praktyki religijne w wojsku, więzieniach, domach dziecka, na koloniach. Przywiązywano znaczną wagę do ateistycznej propagandy. Do prawdziwego załamania w stosunkach państwo-kościół doszło na tle obchodów milenium oraz udziału polskich biskupów w Soborze Watykańskim II. 20 września 1965 roku kardynał Wyszyński wygłosił w Rzymie bardzo ważne przemówienie, w którym zwracał uwagę na fakt, że w drugim świecie materializm dialektyczny zmienił powszechne rozumienie takich pojęć jak wolność, prawo, sprawiedliwość, państwo. Prymas Polski był zdania, że tę odmienną rzeczywistość powinno się uwzględnić w uchwałach Soboru. Przemówienie to spowodowało znaczne niezadowolenie w Warszawie. W Komitecie Centralnym PZPR... Podobno nawet dyskutowano na temat ponownego aresztowania prymasa, ale wniosek ten miał upaść w głosowaniu. Dodatkowe zaniepokojenie i zniecierpliwienie w Warszawie wzbudziły pojawiające się we włoskiej prasie w końcu października 1965 roku spekulacje na temat ewentualnej pielgrzymki papieża Pawła VI do Polski. Wedle tych informacji ojciec święty miałby zaszczycić swoją obecnością uroczystości kościelne na Jasnej Górze 3 maja 1966 roku. Były to przecieki nieoficjalne, lecz w trakcie pożegnalnej audiencji udzielonej kardynałowi Wyszyńskiemu 9 grudnia 65 roku Paweł VI otwarcie wyraził chęć przyjazdu do Polski. Jednakże, jak wiadomo, pół roku później nie doszło do historycznej pierwszej papieskiej pielgrzymki do państwa realnego socjalizmu. Dlaczego tak się stało? Najprościej byłoby zapytać nie co w tym przeszkodziło, lecz kto w tym przeszkodził i wówczas odpowiedź powinna brzmieć krótko – Gomułka. Otóż w czasie pobytu w Rzymie biskupi wysłali listy do konferencji episkopatów 56 krajów uczestniczących w soborze. W listach tych episkopat polski informował o zbliżającym się milenium chrztu i zapraszał do udziału w uroczystościach. Wśród innych listów 18 listopada 1965 roku wystosowane zostało orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym Urzędzie Pasterskim. W zakończeniu tego orędzia Charakteryzując tysiącletnie dzieje stosunków polsko-niemieckich od Mieszka I i Bolesława Chrobrego poprzez Krzyżaków, Prusaków, Zabory, aż po II wojnę światową, biskupi pisali Prosimy Was, katolicy, pasterze narodu niemieckiego, abyście na własny sposób obchodzili z nami nasze chrześcijańskie milenium w formie modlitwy, czy też dnia temu poświęconego Za każdy taki gest będziemy Wam wdzięczni Prosimy Was też, abyście przekazali nasze pozdrowienia i słowa wdzięczności niemieckim braciom ewangelickim, którzy wraz z nami i Wami starają się znaleźć rozwiązanie naszych trudności. W tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do Was siedzących tu na ławkach kończącego się Soboru ręce oraz udzielamy przebaczenia i prosimy o przebaczenie. A jeśli niemieccy biskupi i ojcowie Soboru bratersko ujmiecie nasze ręce to wtedy dopiero będziemy mogli ze spokojnym sumieniem obchodzić nasze milenium w sposób jak najbardziej chrześcijański zapraszamy na te uroczystości serdecznie do Polski ten właśnie list wzbudził gniew i wściekłość władz partyjnych i państwowych poinformowano sekretarza Episkopatu Polski biskupa Zygmunta Choromańskiego że prymas nie otrzyma paszportu ponieważ wykorzystał swój pobyt za granicą na szkodę państwa polskiego Wkrótce sprawa ta stała się głośna na zachodzie. Prasa szeroko komentowała fakt nieobecności kardynała Wyszyńskiego w Rzymie 13 stycznia 1966 roku na inauguracji obchodów w Tysiąclecia Chrztu Polski. W uroczystościach uczestniczył papież Paweł VI, który wygłosił okolicznościowe przemówienie do Polaków. Jeszcze w grudniu 1965 roku w środkach masowego przekazu rozpoczęła się gwałtowna kampania antykościelna wymierzona przede wszystkim w osobę kardynała Wyszyńskiego. Władze organizowały wiece, na których potępiano listy do biskupów niemieckich, którego w całości przeważnie nie znano, gdyż nie został opublikowany w prasie. Wyjątek stanowił tygodnik Forum, który w połowie grudnia opublikował treść listu, ale za to w tekście tym było ponad 200 zniekształceń. Tak jak w przypadku listu 34 była to polemika z nieopublikowanym tekstem. W obu wypadkach insynuacje, kalumnie, oszczerstwa i na wielką skalę mobilizowanie nienawiści. 14 stycznia 1966 roku na plenarnej sesji Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR polemizował z wystąpieniem redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego Jerzego Turowicza, który stanął w obronie listu biskupów, dowodząc, że wyraża on dążenie Episkopatu Polski do szczerego pojednania z Niemcami. Tymczasem Gomułka utrzymywał, że kardynał Wyszyński w swoich kazaniach Podkreśla często, że przez tysiąc lat naród, Kościół i państwo stanowiły jedność. W ostatnim dwudziestoleciu Kościół i państwo rozdzieliły się i nie powiadamy dziś, że stanowią one jedność. Chodzi nam o to, aby Kościół, który żyje w określonym ustroju, nie zwalczał tego ustroju, aby zajmował się sprawami, które do niego należą. Istnieją różnice ideologiczne między tymi, którzy reprezentują nowy świat, nowy ustrój, socjalizm, a tymi, którzy reprezentują stary świat, Stary ustrój kapitalizm. I rzeczywiście, jeśli by chodziło o sprawę granic, to trudno byłoby zarzucać, że biskupi chcą oddać nasze ziemię zachodnie Niemcom. Nikt takiego zarzutu im nie postawił. Różnice są w tym, jak się ktoś odnosi do naszego ustroju społecznego, jak patrzy na Polskę ludową, co kto reprezentuje politycznie. Na pytanie, dlaczego Gomułka zdecydował się na rozhuśtanie nastrojów i na otwartą konfrontację z kościołem, trafnie odpowiada Holzer. Jednym z kanonów polityki komunistycznej w Polsce było przestrzeganie przed niebezpieczeństwem niemieckim i wzmacnianie doktrynalnych marksistowskich motywacji za sojuszem ze Związkiem Radzieckim argumentami geopolitycznymi. Zachodnio-niemiecka polityka dawała podstawy do tych poczynań. W Bonn trzymano się kurczowo tezy o prawnej przynależności do Niemiec ziem nad Odrą i Nysą. Pierwsze oznaki gotowości pogodzenia się z powojennymi realiami terytorialnymi. Pojawiły się w 1965 roku wśród niemieckich ewangelików. Kościół katolicki w Polsce pragnął zapobiec ze względów zasadniczych politycznemu eksploatowaniu niechęci do Niemców, ale tym bardziej chciał uniknąć porównywania niemieckich katolików na niekorzyść z ewangelikami. Komuniści zareagowali na list biskupów gwałtowną kampanią propagandową. Biskupom zarzucano zdradę interesów narodowych, Niegodne Polaków zapominanie krzywd zadanych przez Niemców, mieszanie religii z polityką. Przez krótki czas te ataki nasycone nacjonalistycznymi emocjami zdawały się mieć pewien wpływ na nastroje społeczeństwa. Wypada dodać, że biskupi polscy tekst zredagowanego w języku niemieckim listu do biskupów niemieckich za pośrednictwem korespondenta polskiego w Rzymie Ignacego Krasickiego zawczasu przekazali rządowi PRL. Krasicki zapewnił nawet arcybiskupa Bronisława Kominka, że władze nie mają zastrzeżeń. Jednak Krasicki przekazał list nie kierownictwu partii, ale czynnikom, które chciały poróżnić Gomułkę z kardynałem Wyszyńskim, by osłabić sytuację szefa partii. Można się domyślać, że chodziło tu o Moczara. Kwestia niemiecka była prawdziwą ideą fix Gomułki. Tymczasem episkopat, co zrozumiałe, wystosował list do biskupów niemieckich bez wiedzy i zgody władz państwowych, a w praktyce kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Gomułka odebrał to jako zamach na komunistyczny monopol w polskiej polityce zagranicznej i wystąpienie niezgodne z polską racją stanu, tak jak on ją pojmował. Poza tym polscy biskupi w jego rozumieniu wtrącali się w sprawę, którą tylko on mógłby uregulować – na orędzie biskupów polskich do niemieckich trzeba też patrzeć w kontekście kościelno-państwowej rywalizacji o kształt i charakter polskiego milenium. 19 marca 1966 roku przewodniczący Rady Państwa Edward Ochab oficjalnie listownie poinformował kardynała Wyszyńskiego, że władze państwowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie życzą sobie, aby papież przyjeżdżał do Polski, gdyż stolica apostolska utrzymuje stosunki dyplomatyczne z rządem emigracyjnym. Był to afront niemal bez precedensu w stosunkach międzynarodowych. W listopadzie 1966 roku bawiący w Polsce wysłannik stolicy apostolskiej, kardynał Agostino Casaroli, przywiózł nieoczekiwaną informację. Otóż ojciec święty, mimo uczynionej mu zniewagi, raz jeszcze zgłaszał chęć przyjazdu do Polski, aby odprawić pasterkę na Jasnej Górze i natychmiast powrócić do Rzymu. Jednak 29 listopada władze partyjne po raz drugi odmówiły wyrażenia zgody na przyjazd Pawła VI do Polski. Środki masowego przekazu i czołowi działacze partyjni i państwowi stale atakowali prymasa. Na przykład Gomułka, przemawiając 17 kwietnia w Poznaniu na manifestacji w związku z obchodami tysiąclecia państwa polskiego, stwierdził, że umysł przewodniczącego episkopatu polskiego musi być ograniczony i wyzbyty narodowego poczucia państwowości. Odcinek dwunasty i dalej Gomułka mówił Jakież to musi być zaślepienie tego kierownika Episkopatu Polskiego i jego popleczników lansujących pokraczną antynarodową ideę przedmurza, której treść polityczna w naszych czasach sprowadza się do skłócenia narodu polskiego z narodem radzieckim, do zerwania sojuszu polsko-radzieckiego, do postawienia muru między Polską a Związkiem Radzieckim, do nowej katastrofy Polski. Ze swego punktu widzenia Gomułka popełnił poważny błąd. Dopóki bowiem władze państwowe posługiwały się kartą niemiecką, przedstawiając część hierarchii katolickiej jako ludzi gotowych do różnych, właściwie nie wiadomo naprawdę jakich, ustępstw na rzecz Niemiec, to w 20 lat po wojnie i nieopisanych zbrodniach hitlerowskich mogły liczyć na zasianie przynajmniej wśród części społeczeństwa wątpliwości i na pojawienie się niechęci do zdradzieckiego prymasa. Gdy jednak władze ignorując zupełnie nastroje społeczne zaatakowały biskupów, a zwłaszcza kardynała Wyszyńskiego za antyradzieckość, ogromna część Polaków opowiedziała się za swoimi pasterzami. Nie był to oczywiście główny powód tego, że w uroczystościach kościelnych uczestniczyło coraz więcej ludzi, ale nie można go nie doceniać. Zwłaszcza, że w państwie niesuwerennym, nie znajdujące zewnętrznego ujścia uprzedzenia antyradzieckie i antyrosyjskie kumulowały się i systematycznie narastały. Integralnym elementem kościelnych obchodów w tysiącleciach Chrztu Polski była peregrynacja po kraju kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Przy tej okazji władze posunęły się do akcji o charakterze policyjnym, przemocą odbierając obraz i dostarczając go bezpośrednio do Katedry Świętego Jana w Warszawie. Chodziło o to, żeby maksymalnie ograniczyć okres trwania i zasięg tych uroczystości. W Warszawie obraz znajdował się od 22 do 26 czerwca. Przez cały ten czas wokół katedry gromadziły się wielotysięczne tłumy wiernych, którzy każdorazowo po mszy odprowadzali prymasa do jego rezydencji przy ulicy Miodowej. Chęciński wspomina, że kiedy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej dotarł do Warszawy, także w WAP ogłoszono stan pogotowia. Do akcji propagandowej przeciwko kościołowi zmobilizowano oficerów WAP-u już na początku roku a specjalne grupy propagandowe jeździły w teren i prowadziły agitację propartyjną i antykościelną. Zebranym w oficerom polecono niezwłocznie przebrać się po cywilnemu i stawić natychmiast w dużej sali Centralnej Biblioteki Rolniczej, która znajduje się kilkaset metrów od katedry. Po przybyciu na miejsce, relacjonował później Chęciński, spotkałem tam zebranych 200-250 oficerów z różnych warszawskich instytucji, z których większość znałem Trzeba tu dodać, że wielu z nich dosłużyło się stopni pułkownikowskich a liczni mieli tytuły doktorskie i nawet profesorskie Obecnym wyjaśniono, że każdy otrzyma specjalną opaskę i pałkę które powinny być odpowiednio ukryte Oficerowie mają się zmieszać z tłumem modlących się lub zebranych przed katedrą dla wysłuchania kazania kardynała Weszyńskiego Ponieważ oczekuje się, że zebrani spróbują po kazaniu zorganizować bożliwą procesję, trzeba będzie ją rozpędzić. Oficerowie włączają się do akcji na dany znak, kiedy MO przystąpi do szturmu. Ostatecznie oficerom rozdano tylko opaski, gdyż pałek po prostu zabrakło dla wszystkich zmobilizowanych na tę akcję. Pod wieczór 26 czerwca wracający ze Starego Miasta krakowskim przedmieściem pochód młodzieży katolickiej, został brutalnie zaatakowany przez oddziały z Golędzinowa. W tym samym czasie ulicą Miodową przemaszerował pochód aktywu partyjnego w ortalionowych płaszczach i z parasolami w dłoniach, urządzając kocią muzykę pod siedzibą prymasa. W niektórych kręgach partyjnych opody milenium jeszcze do niedawna uważano za ogromny sukces z władz państwowych. Oto na przykład dyrektor Centralnego Archiwum KCPZPR Bronisław Syzdek, pisał na ten temat... Obchody tysiąclecia państwa polskiego, mimo iż przebiegały w atmosferze starć i polemik z hierarchią kościoła katolickiego, stały się lekcją wychowania patriotycznego i myślenia kategoriami interesów państwa. Gomułka wykazał w tym okresie wielki talent polemiczny, któremu nikt wówczas nie dorównywał. Jego siła argumentacji sprawiła, że była to batalia wygrana przez cały obóz laicki. Niepodobna poważnie brać tego typu propagandowej argumentacji – Syzdek oczywiście nie chciał dostrzec społecznego wymiaru tego wielkiego święta, roli jaką obchody milenium odegrały w procesie upodmiotowienia społeczeństwa i pogłębiania przeżyć religijnych wielu ich uczestników. Jeżeli jeszcze tak niedawno trudno było rzeczowo i rzetelnie pisać o kościelnych obchodach milenium w oficjalnym obiegu, to nie dziwi, że wówczas na bieżąco o uroczystościach kościelnych mogła informować wyłącznie prasa katolicka. Państwowe środki masowego przekazu, zwłaszcza radio i telewizja oraz Polska Kronika Filmowa, otrzymały zakaz publikowania jakichkolwiek materiałów na ten temat. Piotr Halberstadt, który w owym czasie był redaktorem działu krajowego Polskiej Kroniki Filmowej, wspominał, że Helena Lemańska, redaktor naczelny Kroniki, postanowiła zrobić wyłom. W proporcji 1 do 5 zmontowała w Kronice materiały filmowe z uroczystości religijnych i państwowych. Ponieważ nie mogła puścić tego materiału na ekrany bez zgody odpowiednich czynników, zaprosiła na kolaudację szefa biura prasy KC Stefana Olszowskiego, któremu przedstawiła milenijną kronikę. Początkowo Olszowski żądał usunięcia fragmentów ukazujących uroczystości kościelne, ale wedle relacji świadka, pewna swych racji Lemańska przekonała go stwierdzeniem, że tylko idiota nie pozwoliłby tego puścić w kraju katolickim. Pisząc o obchodach kościelnych milenium, niełatwo ustrzec się patosu, a co gorsze przesady. Zrozumiała jest tendencja do powiększania tego, co przedtem było w sposób nienaturalny, pomniejszane. Byłoby jednak bardzo ciekawe dowiedzieć się, w jakim stopniu na wzmocnienie polskiego katolicyzmu wpłynęły obchody tysiąclecia chrztu Polski. Ograniczę się tu tylko do konstatacji, że obchody te niektórym ludziom niewierzącym przypomniały o katolicyzmie. Według Teresy Boguckiej, na długo przed marcem, niektórzy jej niewierzący koledzy z kręgu komandosów przychodzili do niej z prośbą, żeby wyjaśniła im pewne sprawy związane z religią i kwestią wiary. I chociaż ich otwarcie się, czy jak to woli, zwrot w stronę katolicyzmu miał się dokonać później, miał jeszcze minąć 10 lat, nim powstała napisana w laskach książka Michnika Kościół, Lewica, Dialog, to przecież... Pragenezy tej przemiany należałoby chyba szukać w wydarzeniach 1966 roku. Natomiast dla społeczności katolickiej kościelne obchody milenium były największą, aż do czasu wizyty papieża Jana Pawła II w czerwcu 1979 roku, manifestacją postaw, przekonań, wiary. Były dostrzegalnym gołym okiem dowodem siły i autorytetu kościoła w Polsce. Choć trudno byłoby bronić tezy, że atmosfera społeczna, jaką zrodziły uroczystości milenijne, miała bezpośredni wpływ na wydarzenia marcowe, to jeszcze trudniej byłoby stwierdzić, że takiego wpływu w ogóle nie miały. Rozdział czwarty. Rok 1967. Wczesnym rankiem w poniedziałek 5 czerwca 1967 roku wojska izraelskie zaatakowały terytorium Egiptu. Rozpoczynała się wojna nazwana później sześciodniową, która bynajmniej nie była wojną niesprowokowaną i która zakończyła się zwycięstwem Izraela. 9 czerwca odbyło się w Moskwie spotkanie doradczego komitetu politycznego państw stron Układu Warszawskiego, na którym zapadła między innymi decyzja o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Decyzji tej nie podporządkowała się jedynie Rumunia. Znowu odczuto podmuch zimnej wojny. Dziwacznym przejawem tego ochłodzenia było zbojkotowanie przez stacje telewizyjne skupione w interwizji kilkugodzinnego programu pod tytułem Nasz Świat z racji uczestnictwa w nim telewizji izraelskiej, przygotowanego przez szereg stacji telewizyjnych z całego świata, w którym pokazano Nasz Glob w czerwcu 1967 roku. Program ten, emitowany w kilkudziesięciu krajach świata, ma być powtórzony w czerwcu 2000 roku, aby ludzkość mogła zobaczyć, co się od 1967 roku zmieniło. Wydarzenia na Bliskim Wschodzie odegrały rolę detonatora materiału wybuchowego, który gromadził się w Polsce od lat i są traktowane w ten sposób przez większość badaczy piszących na temat marca 1968 roku. Zajmując się marcem, nie można uchylać się od pisania o Żydach w Polsce i problemie polskiego antysemityzmu. Są to kwestie nadal żywe, i ciągle wywołujące emocje. Oto na przykład ukazały się specjalne numery katolickich miesięczników znak i więź poświęcone tematyce żydowskiej. Miała miejsce dyskusja na łamach Tygodnika Powszechnego oraz pism drugoobiegowych jak Kwartalnik Polityczny Krytyka, film Shoah, który mało kto obejrzał w pełnej wersji, wzbudził szeroką dyskusję, przy okazji której raz jeszcze ujawniły się stare sympatie i uprzedzenia. Kilkakrotnie wspominałem tu o antysemickiej działalności grupy Moczara, o rozmaitych czystkach rasowych w bezpieczeństwie, wojsku, aparacie partyjnym i administracyjnym. Zacznę od niezbędnego wyjaśnienia pewnych pojęć. Powtórzę więc za Krystyną Kersten. Kiedy mówię Polacy, zgodnie z moją filozofią mam na myśli wszystkich, którzy się za Polaków uważają, a więc zarówno tych, których dziadowie należeli do społeczności polskiej, jak i tych których przodkowie, a czasem żyjący krewni, lub nawet oni sami w przeszłości byli Żydami, analogicznie Ukraińcami, Białorusinami, Niemcami, Słowakami itd. Mając żydowskich przodków lub zaczynając życie jako Żydzi, odeszli od świata żydowskiego mniej lub więcej daleko, przyjmując na siebie brzemię polskości, wybierając polską przynależność nie tylko państwową, lecz również i narodową. Można powiedzieć, że tak samo Żydami są ci, którzy za takich się uznają. Pod jednym wszelako warunkiem, że uczyni się zastrzeżenie, iż owe dwa obszary przynależności i więzi nie muszą być rozdzielone. Przeciwnie, mogą się na siebie częściowo nakładać. Obecna w naszym myśleniu alternatywa Polak bądź Żyd jest sprzeczna z rzeczywistością, a także dodajmy z humanistycznym porządkiem moralnym. Prowadzi do falsyfikacji zarówno w wymiarze realnego życia, jak i w sferze wartości. Powoduje sytuacje dwuznaczne i upokarzające, co więcej sztuczne. Przypomnijmy wtedy, że ostatni wydany przed II wojną światową mały rocznik statystyczny podawał, że w 1931 roku ludność Polski wynosiła ogółem ponad 31,9 miliona osób. Przyjmując kryterium religijne informowano, że w II Rzeczypospolitej było wówczas... 3,1 miliona osób wyznania mojżeszowego, to znaczy niecałe 10% ogółu obywateli. Wśród ludności wyznania mojżeszowego ponad 2,7 miliona deklarowało jako język ojczysty język żydowski, to znaczy jidysz oraz hebrajski. Innymi słowy 8,6% obywateli uważało za ojczysty język żydowski. Największym skupiskiem Żydów w Polsce była Warszawa, około 400 tysięcy osób co stanowiło mniej więcej jedną trzecią całej ludności miasta. Warszawa była przed wojną największym w Europie, a trzecim na świecie po Nowym Jorku i Chicago skupiskiem ludności żydowskiej. Ludność żydowską w ówczesnej Polsce można by z uproszczeniem podzielić na trzy grupy. Pierwsza to biedota miejska i wiejska, rozmaici drobni handlarze i straganiarze, rzemieślnicy, ludzie żyjący na ogół we własnych skupiskach, wyraźnie wyodrębnieni ze wspólnoty polsko-katolickiej czy szerzej nawet chrześcijańskiej. W tej grupie ludzi niemały odsetek nie znał w ogóle języka polskiego lub znał go w stopniu ledwie zadowalającym. Żydzi ci różnili się od Polaków nie tylko wyznaniem i językiem, ale także często strojem, wyglądem zewnętrznym, obyczajami. Druga grupa to żydowska, zamożna burżuazja, bankierzy, kupcy, przemysłowcy, finansiści. Na ogół byli to Żydzi ortodoksyjni, przestrzegający zasad religijnych oraz tradycji, ale jednocześnie strojem, wyglądem zewnętrznym, sposobem bycia, nie różniący się od chrześcijan z tych samych grup socjalnych. Przeważnie biegle mówili po polsku, choć nierzadko z charakterystyczną wymową i akcentem. Wreszcie trzecia grupa to ludzie, którzy niekiedy już tylko dość luźno czuli się związani ze swoim żydowskim pochodzeniem. Byli to przeważnie inteligenci, ludzie wolnych zawodów, Lekarze, adwokaci, dziennikarze, naukowcy, literaci itd. Wielu w rubrykach wyznanie podawało religię mojżeszową, będąc w rzeczywistości, jeśli nie ateistami, to przynajmniej agnostykami. Nie mało było takich, którzy w ogóle nie znali hebrajskiego ani jidysz. Członkowie tej właśnie grupy byli bodaj najczęściej i najbrutalniej atakowani przez antysemitów. W okresie międzywojennym stosunkowo rozpowszechniony był stereotyp Żyda-komunisty i slogan o zagrożeniu ze strony Żydo-komuny. Andrzej Werblan w szkicu uznawanym za ideologiczne uzasadnienie partyjnej wykładni wydarzeń marcowych przypomniał, że przed wojną, choć Żydzi stanowili 9% obywateli, to wśród członków komunistycznej partii Polski miało ich być 22-26%. Ale zarazem trzeba dodać, że wśród Żydów komuniści stanowili znikomy odsetek i ich wpływy w porównaniu z innymi ugrupowaniami były słabe. Gdy wybuchła II wojna światowa, komuniści polscy żydowskiego pochodzenia w większości znaleźli się na terenach zajętych po 17 września 1939 roku przez Armię Czerwoną. Ludzie ci spędzili wojnę w ZSRR, i tylko pośrednio znane im były tragiczne losy ludności żydowskiej pod okupacją hitlerowską. Zginęło ich ponad 3 miliony. Po wojnie rocznik statystyczny 1947, obrazujący stan na dzień 14 lutego 1946 roku, nie uwzględniał kryterium wyznaniowego. Dane o ludności według narodowości nie dostarczają żadnych informacji na temat liczebności Żydów. Wedle rozmaitych szacunków łączna liczba ludności żydowskiej w Polsce po II wojnie światowej wynosiła jednak od 250 do 400 tysięcy. W niemałej części byli to Żydzi, którzy wojnę spędzili w Związku Radzieckim i repatriowali się w latach 1945-1947. Równocześnie ludność żydowska opuszczała Polskę. Ci Żydzi, którzy przeżyli wojnę wręcz cudem, po jej zakończeniu nie chcieli mieszkać na ziemi kryjącej groby milionów innych Żydów. W latach 1945-46 do obozów dla uchodźców w Niemczech... A...